Thank you very much. It's good to be back here. We couldn't get the point last time, so we missed out. And actually, we weren't planning to be out on the road this time, but uh, Wild Mad has got his 25th anniversary this year and we agreed to play that and then thought we'd do a few more gigs, so I'm happy he gets us back here. And because there was no new album to sell, we thought we would ask on the website exactly what people wanted to hear, excluding all the stuff we were doing last time. So, what you're now listening to is what some of you chose. Some of these haven't been touched for a few years. Have they? We're knocking the rest off as we go, a little like this one.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 Oficjalnie chciałbym poinformować, że niestety Łukasza Witkowskiego nie dogonię Łukasz96 podcast. Myślałem, że może się uda, ale, ale parę osób się pytało, czy dogonisz Witkosia, czy dogonisz Witkosia? Niestety, niestety nie uda mi się. Musiałbym robić po dwa, prawie po trzy podcasty tygodniowo, żeby dogonić Witkosia i być trzecim, może czwartym podcasterem który przekroczył magiczną barierę stu podcastów. Bo pamiętamy, pamiętamy niedawno koczowisko dekadencji z jakże, z jakże sympatycznymi prezenterami, można by tak się wyrazić, Martinem, Swobodą Lechowiczem oraz Hugo, Hugo Kosińskim. Oni niedawno właśnie przekroczyli liczbę stu podcastów. Podcast 90. Co dzisiaj będzie, moi drodzy słuchacze? Nie mam pojęcia w ogóle, co dzisiaj będzie. Jestem nieprzygotowany. Nagrywam w poniedziałek wieczorem. We wtorek rano podcast ma być. W niedzielę miałem nagrywać. Tu dziewczyny mówiły, że a, Filip, nagrywaj, nagrywaj, bo potem jutro znowu będziesz, znowu będziesz jakieś głupoty gadał. Ale jakoś mi się w niedzielę nie chciało. Weekend był bardzo, bardzo zajęty. O tym zrobiłem przez weekend. Słuchacze, dowiedzę się troszeczkę później. A tymczasem podcast 90 należy zacząć. Aha, aha, aha. Słyszeli moi zesłacze muzyczkę na samym początku? Tak, tak. To był Peter Gabriel, na którego koncercie byłem właśnie w piątek wieczorem 22 czerwca. Tak to tak to wygląda. Peter Gabriel, bardzo fajny koncert, tour nazywa się jego warm-up. To jest taki warm-up przed jego nową płytą, która, którą wyda chyba zaraz, zaraz po wakacjach zatem podcast numer 90 dzisiaj w ogóle nie mam pojęcia o czym będę gadał, w ogóle nie mam pojęcia co będzie w tym podcaście ale wiem, że słuchacze ostatnio bardzo, bardzo prosili o jedną piosenkę, proszę bardzo oto ta piosenka na życzenie słuchaczy specjalnie dla was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 I przepraszam, przepraszam, to nie ta piosenka Ostatnio Mardyn mi napisał, że już nie mógł tej piosenki ścierpieć Już miał odruchy wymiotne, już mu się po prostu wszystko w uszach przekręcało jak słyszał Moje miasto wykonali ją Marii, Marii Peszek Tak, to po piosenka, że tak powiem, przewodnia z podcastów nie, Pod tytułem cyklu w zasadzie Moje miasto tych podcastów było 7, powiem troszeczkę później o tym wszystkim, jak to, jak to wszystko można podsumować, zakończyć jakoś w ten sposób, moi drodzy słuchacze, a teraz teraz specjalnie dla Was piosenka, moi drodzy słuchacze, bo podcast numer 90 nie wiem czy pamiętacie, kiedyś dawno, dawno temu drzewi, mówiłem, że jaki numer podcastu, taki taki utwór z tego roku, czyli z roku 1990 utwór, ut, utwór zespołu Johnny Hates Jazz. Jaki utwór znajdziemy, tego nie wiem. Zaraz tutaj moja szafa grająca, moja szafa grająca znajdzie utwór. A Johnny Hit Jazz jest to zespół właśnie z końca lat 80., początku lat 90. I zespół był angielski, utworzony w 1986 roku przez Clarka Dachera. To jest wokal i piano. Na keyboardach grał Calvin Heinz I na, e, na basie grał Mike Nosito. To chyba się tak czyta? Nosito, Niemiec taki, Niemiec e, Zespół Johnny Hates Jazz, dla tych, co nie znają angielskiego e, W dolnym tłumaczeniu znaczy Jasiu nie lubi jazzu e, I zespół naprawdę tak się nazywał I... Naprawdę taka sytuacja kiedyś była, że jak czytałem w ich bibliografii, że zespół powstał, nazwa zespołu powstała dlatego, że jeden z kolegów memberów tego bandu, że tak się wyrażę, naprawdę, naprawdę nie lubił jazzu. Zatem Johnny Hates Jazz zapraszam na piosenkę tygodnia. Cool, cool.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 Celebrating this weekend, or do you have to work the bank holiday? If so, you're entitled to a paid day off, or an extra day's holidays, or payment in lieu. To find out more, contact the new National Employment Rights Authority on low call 1890 808090, or click on employmentrights.ie. You are for your money, so you better know your NIRA, the National Employment Rights Authority, working for your rights.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 Look, I'm your father, a wy słuchacie podcastu z Detroit. Ah, ah, ah, ah, ah. Look, look, I'm your father. Ah, ah.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 O Boże, Boże, czemuś pokarał mnie takim idiotą? John Head Jest Different Season, taka piosenka o takim tytule. Oczywiście, że Different Season, bo mamy teraz już lato kalendarzowe i kalendarzowe i takie... Yy, po prostu mamy lato od paru dni. Podcast nie tylko dla orłów jest już w kolejnej porze roku czyli different season different pora roku dzisiaj moi drodzy słuchacze, w ogóle nie jestem przygotowany do nagrywania ale nagrywam po prostu dzisiaj lecę tak zwany lajcik i tak zwany jak to się mówi amatorka totalna zatem Johnny HHS different season przed chwilą specjalnie dla was a teraz dla słuchaczy małe, małe podsumowanie podcastów moje miasto czyli jeśli byliście zaraz wejdziemy sobie na stronę bo jestem na stronie, nie tylko dla orłów nie wiem czy moi drodzy zobacze e, wiedzą że na stronie nie tylko dla orłów podcastu nie tylko dla orłów jest świeżo zamontowany dzięki Borysowi player, można sobie słuchać podcastów ze strony tak, można sobie kliknąć pod takim animowanym logiem, proszę bardzo, sobie tam kliknąć wyskoczy takie okno i tam sobie można klikać ze strony klikać ze strony, ja słuchaj ze strony tak. tak to mniej więcej wygląda zatem mieliśmy tych podcastów moje miasto mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo był podcast moje miasto Warszawa był podcast moje miasto Haga moje miasto Dublin, moje miasto Berlin moje miasto Poznań tak jak ostatnio zauważyłem słuchacze, moi drodzy, na przykład Czerwek, albo Piotrek, albo Marcin, albo jeszcze inni tak zwani stali słuchacze. Kogo jeszcze mamy tutaj? Marcina mamy, Piotrka, jak już wspomniałem, Tomafek, o, Tomafek, poprawiam Tomafkę bardzo, bo Tomafek się udziela czasem nie za często. Bartek, oczywiście, masa krytyczna, Bartek, co ja mówię, na szagę, z Dorcią, tak to wygląda i z Julką, i z wszystkimi takimi zatem ostatni podcast jakby był zwieńczeniem tego wszystkiego i rzeczywiście większość słuchaczy miała rację, że jakby te dwa odcinki były takie, takie najlepszejsze oczywiście, że były to odcinki o Poznaniu ale, ale były takie jakościowo najlepsze. Zresztą było bardzo dużo rzeczy w tych, w tych podcastach. Podcast o Dublinie na przykład był taki monotelantyczny, bo była tylko pani reżyser i Ala, a pod, o, podcasty o Poznaniu naprawdę, naprawdę były takie bardzo bardzo głębokie w treści i bardzo takie przemieszane. Dużo w tych podcastach się działo. Zatem w podcastach wystąpiło w tych siedmiu odcinkach, prawie siedem, prawie 20 osób, jakby chyba tak policzyć, Mam wrażenie, liczę, to, to, to, to chyba tak, między 15 a 18 chyba osób. Zatem był to pierwszy cykl podcastowy u mnie, tak to wygląda, 8-7 podcastów. I właśnie podcast ostatni poznański był jakby zwieńczeniem tego wszystkiego. I mam wrażenie właśnie, że on, jaki i odcinek warszawski, wyszedł, wyszedł najciekawiej dużo ludzi pisało mi, znaczy dużo, no powiedzmy miałem z 10 e-maili, ogólnie biorąc podczas całego cyklu podcastowego, ludzie fajne rzeczy pisali, że im się podoba, czasem, że się nie podoba, że można by to zmienić. Czerwek pisał ostatnio jako stały warszawianin, że stereotypy troszeczkę pewne, niszczą pewne układy, tak jak moja siostra ostatnio troszeczkę dość mocno, mocno pojechała po Warszawie. Tak Czerwek też powiedział, że że steore, stereotypy. Ste, ste, ste, ste, stereotypy nie, ste, jak to się mówi? Ste, stereotypy, nie. stereo. no, coś się oplątałem, to ciężko mi dzisiaj idzie. Stereotypy, o, teraz też wiem A, um, pracuję nad dykcją cały czas. Zatem, zatem po prostu tak bywa, że poznaniacy są postrzegani w Warszawie jako jakieś centusie, a warszawiacy tak troszkę są postrzegani w postaci, tak jak moja siostra troszeczkę mówiła. Ale mówiąc szczerze, mój podcast pierwszy warszawski, który był Bodzio, którego mieliście szansę i okazję słuchać, też troszeczkę na Poznaniaków najeżdżał, troszeczkę tam powicinałem różnych rzeczy, żeby nie stwarzać dziwnych klimatów, ale, ale ogólnie to wszystko podobało mi się. Mówiąc szczerze, jeszcze podcast o Poznaniu, który był pierwszy miał być troszeczkę inaczej miał być taki urodzinowy, troszeczkę bardziej łzawy miał być takim przejściem bardziej do rodzinno-wspomnieniowych klimatów, ale uznałem, że, że to chyba za mocno, że to nie, nie dla wszystkich może być ciekawe więc, więc troszeczkę na początku tam pomarudziłem, trochę pojęczałem ale potem już większość tekstów które, które, które miałem nagrane zaprzestałem, że tak powiem, publikować, ale myślę, że to dla dobra publicznego. Pięć minut już gadam, moi drodzy słuchacze, zatem cieszę się, że ten cykl podcastów wyszedł, cieszę się, że mogłem to ubrać w jakąś taką formę ogólną, cieszę się, że też Wam się podobało, pomimo lichych komentarzy, nie mówię, że liche jakościowo, ale że mało, bo po prostu ostatnio byłem naprawdę wkurzony rozmawiałem Na przykład, e, jeszcze raz wrócę do czerwka, wrócę, wrócę do jego listu, który mi napisał, bardzo, bardzo fajny. E, ludzie po prostu, nie wiem, nie rozumiem tego. Jest nas tyle ludzi w Polsce z 38 milionów. I czy naprawdę nie ma jednego, nie wiem, czy promila, to nawet za dużo by było, ale jednego promila od promila ludzi, którzy by po prostu coś chcieli się podzielić, chcieli coś powiedzieć, chcieli coś zrobić. Naprawdę nie ma ludzi, którzy którzy mają naprawdę coś do powiedzenia poprzez podcast, poprzez podcasting naprawdę jestem ostatnio bardzo, bardzo może niezmęczony, ale tak troszeczkę mam wrażenie czasem, że robię te podcasty tylko dla siebie i dla 10-15 osób które um, jakoś są gdzieś tam są jak już wspomniałem, wiem, że na przykład w Danii mnie słucha Jeff gdzieś w Polsce mnie słucha mnóstwo, mnóstwo ludzi gdzieś w Detroit, słucham je ja, Łukasz mam kilka ściągnięć też z jakiegoś e, zakątka w Azji i człowiek ostatnio coś mi napisał nie zdążyłem się jeszcze mm, mm, nie zdążyłem się jeszcze ostatnio do niego mm, ustosunkować, ale ludzie, ludzie piszą naprawdę ciekawe rzeczy nie tylko dla samotnych nie tylko dla żonatych, nie tylko dla Polaków, nie tylko dla orłów. Testing, baby! Nie tylko dla Orłów z Zielonej Irlandii. Tak, tak ludzie listy piszą. Piszą nie tylko samotni listy. Teraz wracam do listu jednego z słuchaczy. Posłuchajmy, posłuchajmy, co on powiedział na temat, na temat komentarzy. Co do komentarzy, to jest troszeczkę skomplikowane, ale mam coraz większe wrażenie, a może raczej coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że mieszkańcy tego kraju, a może i cały naród, składają się w większości z malcontentów. To smutne, że wiele osób ma rodzina rzeka, ale żeby chociaż palcem nie ruszyć, to nie. Takiej możliwości nie ma nie ma takiej możliwości, żeby palcem nie ruszyć. Niestety nawet młode pokolenie jest skazane, jest skażone takim podejściem do świata. Taka postawa roszczeniowa, chcą wszystko, a sami nic nie robią, jest niedobra. I sytuacja z komentarzami, czyli mailami może być spowodowana właśnie taką sytuacją w społeczeństwie. Wskazuje na to liczba, działających podcastów, ale nie tworzonych przez firmy, media czy też przedsiębiorstwa, ale przez zwykłych ludzi. Może też problem jest głębszy, bo tworzenie podcastów może być przecież rodzajem hobby, a nie tylko. Przepraszam, jeszcze raz. To... Może, też być, yy, może też być problem, no, no, no, no, jeszcze raz proszę. Może też, może też problem jest głębszy, bo tworzenie podcastów może być przecież rodzajem hobby. A z tym chyba jest raczej nie wesoło. Nawet wśród moich znajomych zauważyłem brak zainteresowania czymkolwiek. No dobra, koniec smucenia. Tak to wygląda, tak wygląda troszeczkę, troszkę mi się zaplątało czytanie, tak wygląda głos jednego ze słuchaczy. No ale cóż, co ja mogę poradzić, jeśli słucha mnie prawie 500 osób po pierwszym tygodniu, jak już mówiłem, ściągnięć jest pomiędzy 160 200, tak to średnio wygląda, a komentarzy jest 1, 2, czasem 3. Tak to wygląda i, i troszkę mnie to wkurza. Przyznam się ostatnio, że że miałem małe takie, może nie depresję, ale powiedziałem sobie, powiedziałem sobie, cholera, rzucam to wszystko, mam dosyć, nie będę tak robił. No bo co, dla siebie mogę robić, ile mi to sprawia przyjemności, ale no będę robił coś takiego i będę, kurczę, gotował się w własnym sosie i mówił, jakie to jest piękne i mówię, ludzie, słuchajcie, bo mi się to podoba. Nie, to nie, to nie o to chodzi. Ale nie wiem, Marzenka kiedyś od Łukasza mówiła, że no jeśli nie my, no to kto? Łukasz niedługo, niedługo, dwa lata mu stukną za tydzień niecały. W tym podcaście moim troszeczkę więcej jego promosów. Słuchajcie Łukasza, słuchajcie Łukasza z Detroit. Chociaż nie zawsze ma coś do powiedzenia, to zawsze ma miły, zopetyczny i kuszący głos. Tak to wygląda. Zresztą, zresztą większość podcasterów teraz się rozjechała, Łukasz był na wakacjach. Um, gdzieś sobie latał Pensylwania, Detroit i tam różne inne Stany Waszyngtony Gosia Samosia poleciała do Danii Biedron, wiadomo, może nie podcaster Taki z krwi kości Ale siedzi też gdzieś w Redmond w Kalifornii um, Nie powiem już nic o Hochlanderze, czyli Przemionku, który coś zamilk, zamilk, serce nie sługa i raczej teraz w Amorach cały jest, tak to u niego wygląda. Martin nasz, proszę bardzo Martin na rowerku, takim motorowerku będzie jeździł. Nie wiem, czy uda mi się wykupić licencję na jego dziennik taki, mówiony, staram się. Na razie um, negocjujemy sumę Sprzedaży jego dzienników, i co tydzień, przez całe wakacje, bym, bym po prostu puszczał jego relacje z jego podróży. Jeśli chcecie więcej usłyszeć, zapraszam na Koczowisko codziennie o 22 godzinie na paśmie Koczowisko, na, w, na adre, w adresie koczowisko.pl lub koczowisko.com znajdziecie jedynie słuszne radio wolnościowe. Tak to wygląda, tak to wygląda mniej więcej. Nasz podcasting polski leży. Mam wrażenie, że, jakby to ująć, że, że, że, że nic się nie dzieje, to jest mało powiedziane, ale że to wszystko jeszcze się jeszcze zwija, no bo, no bo dwa lata temu naprawdę był boom, taki mały boom, taki taki boomek podcastowy. Chciałbym zrobić podcast, może mi się uda do końca wakacji, o tych podcastach, które odeszły, o tym wszystkim, jak to wszystko wyglądało. Jak to się zaczęło, skąd to się zaczęło? Ja pamiętam jeszcze maile, które we wrześniu, w sierpniu dwa lata temu yy, prowadziłem, w zasadzie byłem w, ten, w takim forum podpięty właśnie pod, pod yy, polski podcasting. Tam pamiętam był Hugo, był Martin, był Borys Kozielski, był Jacek Artymiak. No, i był Łukasz, i, i potem ja się podpiąłem. Jeszcze, jeszcze był um, podcast. Um, jakie on się nazywa? Ciągle zapominam ich nazwy. Um, New Salvation. O, to też było, pamiętam. Też, też, też słuchałem gości, miał bardzo miły głos. Mam wszystkie odcinki New Salvation. Ja bardzo dużo rzeczy pamiętam, zawsze kopiowałem. I w całą archiwalną. E, wszystkie archiwalne podcasty polskie. W zasadzie mam, bo, bo zawsze to sobie nagrywałem na płytki i gdzieś to, gdzieś to leży. I chciałbym przez wakacje troszeczkę z tym pomysłem się, się przespać parę razy i pomyśleć, zrobić jakiś podcast właśnie taki um, opisujący te dwa lata polskiego... Podcastingu, nawet więcej, bo jeśli Jacek zaczął jeśli Jacek zaczął w marcu, a ja co więcej podcast zrobię pod koniec wakacji, to będzie prawie 2,5 roku. 2,5 roku, może zrobimy z tego 365 i 365 to jest 700, i ten, może zrobimy 1000 dni podcastingu, na 1000 dzień podcastingu, może zrobię jakiś taki podcast właśnie o tym wszystkim, jak podcast wpłynął na nasze życie, na życie Czerwka, na życie Piotrka, na życie. Martina, na życie Tomawka, na życie po prostu wszystkich tych, którzy piszą, na wszystkich tych, którzy nie piszą, a słuchają, na wszystkich tych, którzy piszą i słuchają i na życie po prostu was, moich, moi drodzy słuchacze, bo pamiętam od Jacka to wszystko się zaczęło, potem był Hugo Kosiński, Martin, Borys, Łukasz, od Łukasza kolejne drzewko, od Łukasza ja się zaraziłem, ode mnie zaraził się Arek, od Arka i ode mnie zaraziła się Gosia. Potem był Przemion i, i takie małe to drzewko urosło, niestety drzewko jest karłowate, drzewko jest malutkie, drzewko dalej nie daje owoców, no ale cóż, pień, jakby trzon tego wszystkiego jest na swoim miejscu. Macie moi drodzy słuchacze, przyszli podcasterzy, skąd się uczyć? Ja, Łukasz, Borys, Martin. To jest trzon, mam wrażenie polskiego podcastingu. Zresztą sobie proszę, proszę sobie wejść, wchodzę teraz na stronę. Nie tylko dla Orów, bo ja tak to mam właśnie porobione. Um, nie tylko dla Orów. Um, teraz, zaraz. Polskie Detroit. I polskiedetroit.com slash d o -n -y. proszę sobie wejść na domeny www.polskiedetroit.com.domeny i tam jest taka nie wiem czy Łukasz mi pozwolił o tym mówić czy nie ale mimo wszystko podaję adres i tam jest taka nasza strona gdzie będziemy właśnie w czwórkę, na razie mamy troszeczkę mało czasu jesteśmy zawieszeni ale tam możecie sobie wejść e na stronę jak już wspomniałem i jest to jakby taka nasza Platforma dla czterech głównych polskich podcastów: czyli Polskie Detroit, Borys z Zaciszem i z moim Pocket Playerem, ja i Martin. To jest, cztera, to jest taki twórnok polskiego podcastingu. Jest, weź, proszę sobie wejść na, na zakładkę, polecamy. I to jest mniej więcej m, taki przyszły przyszła baza rozwoju polskiego podcastingu, tak myślę, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Na razie wszystkie trochę zawieszone, bo tu Łukasz na wakacjach, tu Borys też coś kombinuje, tu Borysa syn też gdzieś jeździ, który, który tutaj nam w zasadzie dużo rzeczy pomaga ze strony e, internetowej. E, no i tak to wszystko wygląda. Tak to wszystko wygląda. Niestety nie wygląda to e, z, za fajnie ogólnie, bo proszę sobie wejść też na katalog podcastów. Przypominam stronę polskidetroit.com, łamane przez domeny. Proszę sobie wejść na katalog podcastów i tam jest chyba, ojej, chyba z 80 polskich podcastów, ale ostatnio specjalnie troszeczkę dużej pracy zostałem i przeklikałem wszystkie adresy. No i niestety z tego jest jakieś, jakieś 15 adresów aktywne z 80 i z tego 10, które robiło coś w ostatnich dwóch miesiącach, czyli nędza, panie nędza, ale już, nie będę, nie będę marudził, no bo przecież czytałem przed chwilą list od, od jednego ze słuchaczy, który mówił, grunt to nie marudzić, grunt to robić swoje. Przydałaby się teraz piosenka pana Wojtka Młynarskiego. Róbmy swoje. I rzeczywiście, robimy to swoje. Łukasz, wszystkiego najlepszego z okazji i rocznicy. Od Ciebie to wszystko się ode mnie... Od Ciebie się to wszystko zaczęło, ale, ale można by powiedzieć, że od Jacka. Ale ja z Tobą miałem ja... i mam nadal, mój drogi Łukaszu, podcasterze, tutaj troszeczkę taka osobista wycieczka teraz w stronę Łukasza. Od Ciebie się to wszystko, Łukaszu, mój drogi, zaczęło. Byłeś, jesteś bardzo pomocny Byłeś i jesteś bardzo przystojny. Byłeś i jesteś najlepszy. Najlepszy, najlepszy na świecie. Puść mi teraz jakiś promos, Łukasza. Dlaczego nie? Polski Detroit już od dwóch lat na antenie polskiego podcastingu. Uczmy się chłopaki od niego, uczmy się od niego. Sumienności, uczmy się od niego. Um, co możemy się od Łukasza uczyć? Wierności do kobiet. On od dwóch lat ciągle są samą kobietą, a ja lepiej nie mówić. Lepiej nie mówić. To tyle. Posłuchajmy promosa Łukasza i po przerwie. Co po przerwie, co po promosku możemy wrzucić. A posłuchajmy po przerwie to co się działo w Amsterdamie jakiś czas temu, czyli wstępne, wstępne początki. Mariana i Marioli, czyli jak to wygląda. Pracujemy nad drugim odcinkiem, ciężko to idzie, ciężko to idzie, ale, ale, ale idzie. Czyli posłuchajmy, co Marian z Mariolą robili w Amsterdamie. Zapraszam. 11 minut, 17 sekund, to wejście strasznie, strasznie długie. Zapraszam. Polski Detroit. Polski Detroit. Podcast. Videocast. Forum do słuchania, oglądania i czytania Polski polskidetroit.com.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 40 minut! No słuchaj, no nie mają butów, 5 party tylko kupiłam, no, no, zgroza, muszę gdzie indziej, musimy gdzie indziej e, jeździć na zakupy teraz, A nic nie ma, nic. To gdzie ty chodziłaś, kobietą? Ile czasu ci to W 10 dodajeło? sklepach byłam, no, kompletnie nic nie mają. Zobacz, jakie straszne buty. 5 party. Ile na nie pieniędzy wydałaś? Ach, nieważne, ile wydałam, nie wiem, 5 tysięcy, nie wiem ile dokładnie, Zob nie wiem, Ach. karton. Ale się przecież to nie jest nic złego, przecież... No wiem, że to jest nic złego, ale najważniejsze jest to, żebyś była zadowolona. Ale nie jestem! No, ale dlaczego? W Amsterdamie powinny być przecież w końcu z nie, Insta sklepy... Nie, nie, nie, nie, nie, Słuchaj, a co ty zamówiłeś za tacę? Co to jest? Apple hebak nazywają tutaj, wiesz, w Holandii, nie są dziwni. To jest y, taki, taki, taki standard no, ale, do kawy. Czyłeś, nie, nie. Mhm. Ale wiesz co? Słuchaj, spotkałam Bogaś. Kogo? Ma Mariana. O, Mariana! Słuchaj, świetny facet, zaprosiłam, zaprosiłam go na kawę. O, kiedy będą? Jutro. Okej. Okay. Jutro po południu przyjdę na kawę. Okej. Okay. Świetny facet, go, może jakiś interes zrobicie razem. Fantastyczny. Hmm. Fantastycznie. zrobić ja zrobił bez ciebie, moja droga? Ach, niezadowolona jestem. To gdzie jedziemy na kolejne zakupy? Myślisz, że w Berlinie będzie lepiej? Nie. A Londyn? Dublin. Dublin? Tak. Okay. Czekaj, sprawdzę zaraz, przy wejść do internetu. Okej, okay, sprawdzę zaraz loty. Jak chcesz w ciągu dwóch godzin, możemy mieć? No, dwie i pół godziny, bo to jest odbrawa. jeszcze dzisiaj dążymy? No, ale musimy zadzwonić e, dowiedzieć się, do, do, do, do której godziny są otwarte sklepy w, w, w Dublinie, bo już nie mam pojęcia. No, ale. Ach, Dublin, Dublin. Dobrze, Misiu, to y, zamawiaj bilet i lecimy do Dublina. Okej. Okay. A czy, ale może byśmy wpadli do Londynu na chwilę, bo bardzo, bardzo bym chciał, Ach, ja się stęskniłem za tymi miejscami różnymi. Jest tam jest taka, taka, taka, niesamowita, taka, yy, taka, taka niesamowita kafejka yy, na, na Trafalgar Square i mm. może byśmy tam wpadli na chwilę? Już, ja do Londynu nie lecę, w mnie interesuje. Ale Lecika. dlaczego? Ale ja nie chcę lecieć sam, no dlaczego? Ja już tyle miałem samotnych podróży, w interesach i tak dalej, przecież nie mogę Cię zostawić. Ale wiesz co, coś mi było, nie. Nie, do Dublina tak rolne u mnie. Lecz sam, na no, naprawdę. Nie zmienisz zdania? Nie, ale co to za pracę? Mm. Nie smakuje ci? Idziemy do domu, chodź. Dobrze, no to zabieramy się. Kelner! On jest po prostu czadowy No, super gość A jaki przystojny mm. Wiesz, on mi się dzisiaj śnił Uwielbiam Filipa Dawidzińskiego Ja też w każdy wtorek podcast nie tylko dla orłów Zaprasza Filip Dawidziński Popełniłem straszne faux pas. Nie wiem czy uda mi się z tego wykaraskać Ale powiedziałem przed chwilą, że Łukasz jest Najprzystojniejszy na świecie Cholera, miał być, że jest najprzystajniejszym podcasterem zaraz po mnie na świecie. Nie wiem, czy mogę to teraz odkręcić, czy nie. No nie wiem. Słyszeliście, moi drodzy, przed chwilą e, Mariana i Mariole. Marian już, z dychu, przepraszam, z dzichu Marian i Mariola. E, taka jeszcze surowa, surowy materiał, nieobrobiony zupełnie, na żywo z Amsterdamu nagrywany, Odcinek rodzi się w bólach, ale myślę, myślę że będzie drugi odcinek już niedługo, a znaczy się po wakacjach, bo teraz wszystko, co jest związane z Irlandią, wszystko, co jest związane z Dublinem, będzie przez dwa miesiące tylko w podcaście, nie tylko dla Orów. Zresztą już podcinek, już podcinek następny, przepraszam, już mi się tak tutaj wszystko um, dobrze układa, już odcinek następny będzie właśnie z jednym z byłych podcasterów. Już jest... Chciałem powiedzieć złamany, jak to mówią ci, co robią gazety. Jest już złożony, czeka tylko na swoją premierę już za tydzień. Będziemy troszeczkę podróżować na południu od Dublina, w górach dublińskich i w górach Wicklow. Będziemy jeść przepyszne kanapki, będziemy pić przepyszne piwo. Będziemy w chmurach wysoko, u Pana Boga, ale to za tydzień. To posłuchacie, moi drodzy wszyscy słuchacze, za tydzień, jak to jest u Pana Boga za piecem specjalnie dla Was za tydzień podcast drogi, ale drogi irlandzkiej, takiej wąskiej, wąziutkiej i stromej. Ale dobrze, wracamy, wracamy, wracamy tutaj do Dublina wracamy w zasadzie, można by powiedzieć do Amsterdamu, bo jak byliśmy jeszcze razem z Przemkiem, z Gosią i z dziewczynami w Amsterdamie, Gosia pozwoliła sobie ze mną zrobić wywiad i wywiad wyszedł w miarę ciekawie. Znaczy chciałem powiedzieć w miarę, bo Gosia bardzo się przyłożyła do tego wywiadu, napisała pytania, a ja troszkę byłem jakiś taki szałaput i nie do końca poważnie na to wszystko zareagowałem i chciałem tutaj Gosię bardzo, bardzo przeprosić, że ona naprawdę dużo serca włożyła w ten wywiad, w pytania i przygotowała się do niego dobrze, a ja jak usłyszycie jakoś nie do końca się skupiłem i jakoś nie do końca miałem humor. Załączam tylko kawałeczek tego wywiadu. Proszę sobie wejść na podcast Gosi samosia.com strona i wysłuchać, jeśli kogoś w ogóle interesują takie rzeczy, całego wywiadu z moją skromną osobą, a tutaj proszę bardzo posłuchać, jak to wyszło wtedy ze mną i z Gosią wywiadisko Dawidziński Niehaus dla Was. Zapraszam. Zaczynamy. Na no poważnie. <głosy> <głosy> Dzisiaj mam przyjemność i, i okazję przeprowadzić wywiad z najbardziej znanym, z najlepszym, z najprzystojniejszym podcasterem żyjącym w Irlandii, i skromnym. I skromnym? O imieniu? <głos> A które imię mam podać? Bo mam trzy. Filip, <głos> <Czyli> Jan, <głos> Wojciech, to może... trzy takie. Jak nazywa się twój podcast? Yy, mój? Mój jest podcast nie tylko dla yy, słuchaczy. Okej, okay, spoważnie. Spoważnie, spoważnie. Dobrze, pytanie. dobrze. Pierwsze pytanie. Yy, to, że Łukasz zaraził nas wszystkich podcastingiem, podcastem, to wiemy. Łukasz Witkowski? Łukasz Witkowski z podcastu Polskie Detroit. Od niego się to wszystko wzięło, ta choroba? Tak. <laughs> Ale co najbardziej pociągnęło Cię, aby tak regularnie i konsekwentnie robić podcast? Kontakt z dziewczynami. Dużo dziewczyn pisze. I że mam fajny głos, taki, taki, taki, taki gruby, taki fajny. I dużo dziewczyn pisze. I to w sumie dla dziewczyn robię przede wszystkim. Czy otrzymujesz dużo um, odzewu od słuchaczy i skąd u Ciebie tyle energii i czasu? Mm -hmm. Na to niesamowite. Prace. E, no pierwsze pytanie już w zasadzie odpowiedziałem, że dziewczyna, a drugie to łykam biowital. Czy myślisz, że gdy założysz rodzinę, to wtedy również będziesz miał tyle czasu, ochoty na robienie podcastu? Więcej, bo na przykład jak będę miał żonę, to będzie jedna więcej słuchaczka. Aczkolwiek na przykład wtedy wszystkie dziewczyny odpadną, które piszą, bo będę musiał się z tymi mailami chować. No ale jak będę miał na przykład dzieci, to też będą dzieci słuchać. Będę robił takie podcasty dla dzieci na przykład. Dla dzieci? Tak, bajki? Może, bo czym człowiek starszy, tym głupiej je bardziej i wtedy już... Dzieci, na, na, dzieci mniej. wtedy te bajki będą pewnie też przeze mnie słuchane coraz częściej. Okej. Okay. Za jakim rodzajem podcastingu jesteś? Informacyjnym? bardziej spontanicznym. Um, jaki rodzaj podcastingu uważasz jest najlepszy? Najlepszy jest taki jak ja robię, taki mój. A jaki jest twój jaki tu się... informacyjno głupi. Okej, okay, zmiana tematu. Reklama. Macie przy ogromny zaszczyt wysłuchać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 Wiadomości, wywiady, historia, ludzie, muzyka. Prosto z Detroit, z polskiego Detroit. Oh my God! Zapraszam, Łukasz Witkowski. Ho, ho, ho! Nie tylko dla orłów. Z Zielonej Irlandii. It will be a hard life. One without reward, without remorse, without regret. A path will be placed before you. The choice is yours alone. Do what you think you cannot do. It will be a hard life, but you will find out who you are. Właśnie rozmawiam poprzez Skype'a z Dorotą z podcastu Naaszagę, czyli takie moje dziecko, o którym zapomniałem troszeczkę wcześniej wspomnieć. Tym bardziej moje dziecko kochane, bo dziecko z nawet takie bliźniaki można by rzec, bo Bartek D i Dorota S. Rozmawiam z Dorotą właśnie o tym, że... jak Moi drodzy słuchacze słyszeli o poduszce, którą dostałem od Doroty. Jutro na Flikrze proszę sobie zobaczyć, wrzucę nowe zdjęcia, które zrobiłem. Przy... Pierwsze pięknie się e, prezentuje poduszka na mojej czerwonej kanapie, na moim czerwonym kołczu w moim domu proszę sobie zobaczyć i Dorota mówi, że strasznie strasznie się ruszył interes po reklamie w moim podcaście i Dorota dostała teraz mnóstwo zamówień, nie tylko na poduszki z logiem, nie tylko dla Orów, ale także na inne poduszki na, na inne różne rękodzieło artystyczne tak to wygląda więc, więc, więc o Dorota mi przesyła właśnie poducha jodpek będę mógł wrzucić, proszę sobie zobaczyć jak to wszystko wygląda ale, ale przed chwilą słyszeliście taki mały trailer Gwiezdnych Wojen bo 30. rocznica nie mogę tego omieszkać, 30. rocznica powstania pierwszego, można powiedzieć, odcinka Gwiezdnych Wojen Łukasz ostatnio mówił o tym, że Gwiezdne Wojny mają swojego takiego cichego bohatera, czyli, czyli głos Darfa Wejdera, ale, ale, ale tutaj Irlandia też nie stoi za daleko w cieniu, bo my też mamy własnego takiego Irlandczyka, który występował w Gwiezdnych Wojenach, w Wojenach, Wojnach. jest nim, już momencik szukam, P wpisuję Liam Nison, tak, Liam Nison był głównym jednym z główniejszych e, aktorów w pierwszych dwóch częściach dopóki nie zginął z ręki Darfa e, Maula, chyba tak to się nazywa czyli Irish born actor had originally e, zaczął karierę w Queens College w Belfaście bo Liam Nison jest z północnej Irlandii tak to wygląda, i potem blam blam blam. Dużo o nim proszę sobie wpisać w Google, Nissan, każdy znajdzie, ale w, w, w sześciologii, w sześciologii um, Gwiazny Wojny grał Queen Gonga. Niestety zginął chyba w drugiej części, ale był całkiem, całkiem ładny, tak ładnie go ustylizowali. Zresztą pos proszę posłuchać, jak to było na planie. Jakoś jest nie najlepsze, ale proszę sobie posłuchać, jak mówił podczas wizyty w, w, w, Lay, w Jay Leno Show. Proszę sobie posłuchać. Tu radio, przepraszam, tu podcast, nie tylko dla orłów. Z Zielonej Irlandii. We'll handle this. We'll take the long way. And you actually shot in the desert. I mean, people sometimes think it's all that mm -hmm. But you were really... Two and a half weeks in the desert. Nowhere, where? It where what it desert? Where? Uh, Tunisia. Oh, a place geez. called Tuzur. Tuzur. Tuzur. Yeah. And uh, we were... Now, how hot was it? It was... I mean, you could fry an egg on R2-D2. That's... Right. <laughs> in fact, some of the guys did. You know. Where's George? Oh, he's way over there. Good. I mean... So... Like 130, 140? It was like... I want to say 160. Oh, come on, Honestly really? God, yeah. It was like, but it was dry heat. It's a dry heat. <laughs> so you don't really notice. Yeah, it wasn't <laughs> too bad. Did, did you get sandstorms? We, you... had, we had a storm that blew through one night and, and destroyed some of the sets. And we were all in, uh, you know, on location. We were on tents, you know, the makeup tents, and, you know, all that stuff. So they were all blown away, including a lot of the makeup. And because I was saying I wear a false beard, Przepraszam za nie najlepszą jakość dźwięku, ale tak tak w YouTube znalazłem, żebyście moi drodzy słuchacze, tylko głos Lajama Nissona usłyszeli. Zatem kończymy podcast numer 90. To tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że słuchacze nie, nie, nie znudzili się za bardzo. Nie miałem dzisiaj, mówiąc szczerze, o czym gadać. Gadałem o tym, co mi przyszło do głowy. No i cóż, no i cóż, koniec podcastu. Aha, zapraszam na nową ankietę na stronie. Już, już powinna być, już powinna być dzisiaj albo jutro. A wyniki poprzedniej ankiety już w podcaście numer 91. Zatem, moi drodzy słuchacze, bardzo dziękuję za uwagę, bardzo dziękuję za 50 minut. Jak za tydzień, chociaż ostatnio były troszeczkę dłuższe, ale teraz już będzie zawsze 50 minut. Zatem żegnam z przepięknej, zielonej, lekko zachmurzonej Irlandii, z pięknego Dublina, którego niedługo, może inaczej, który niedługo będzie oblegany przez tysiące, tysiące, miliony Polaków, którzy będą przyjeżdżać na wakacje w poszukiwaniu pracy. Ale o tym wszystkim dowiecie się w następnych podcastach, które będą tylko, tylko o Irlandii. Zapraszam. Na świecie za dużo... Przeproszeniem królestwa! Fuck you! Dlaczego za dużo tanieje? Była moda na puszczarstwo i mija. A czemu? Bo w cenie idzie to, czego mało. A czego mało porządności. I będzie tak, jak nasz papa powiedział, zwycięży wiara i dobro. Rozmowa kontrolowana. Rozmowa kontrolowana.